Sexy 69 FM. Jest tylko jedna gałka, której nie powinna się ruszać. Radio Sexy Sexy. Moi drodzy, właśnie słuchamy mixtape'u DJ Tuniziano. Przed chwilą wysłuchaliście utworu. Mamy się lepiej z tej właśnie płyty. Jest godzina 2.30. Otwieramy linię telefoniczną i szybki konkurs SMS-owy dla was. Pytanie jest bardzo proste. Ile mieczy wejdzie do jednej dziury, swoje przemyślenia możecie przesyłać na numer, który dobrze znacie. Otwieramy linię telefoniczną. Moi drodzy, czas na pierwszy telefon. Halo. Halo, dźwięk. Witaj. Witam. Skąd dzwonisz, jak masz na imię? Mam 28 lat. jaka pogoda w Warszawie? Mam na imię Kamil. Kamilu, po co w ogóle dzwonisz? <śmiech> Chciałbym zadedykować piosenkę Micha i DJ'a Tuniziano pod tytułem Może tak, może nie, swojej koleżance, która niestety preferuje klasyczny, nudny seks z jednym partnerem, a nie z dwoma. Taki mam problem właśnie. Tak, tak. Kamilu, dziękuję Ci bardzo za telefon. Moi drodzy, to co powiedział Kamil, uświadamia nam, jak wiele transcendentalnych i atarycznych kobiet chodzi po tym świecie. Nie bójmy się jednak pytać. Stare greckie przysłowie mówi, kto pytanie błądzi. Pamiętajcie, że mamy XXI wiek i dwie dziury nie powinny być już żadnym tabu. Pozdrawiam i życzę Ci, Kamilu, tego, że Twoja koleżanka to zrozumiała. A teraz już specjalnie dla Was kawałek może tak, może nie. Z najnowszego mixtape'u DJ Tunisiano. Sermich, DJ Tunisiano. Słuchamy.